Jest ósma. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki Izabela Kuczyńska i Paweł Zieliński. Marszałek Sejmu mówi o komisji śledczej. Koalicjanci podchodzą do tej idei sceptycznie, a chodzi o giełdę kryptowalut Zonda Krypto. Nieprawidłowości w programie Czyste Powietrze pod lupą śledczych o sprawie mówił jeden wiceminister funduszy Jacek Karnowski. Bardzo dobrze, że CBA weszło, bardzo dobrze, że bada tą sprawę. Kolejna odsłona Czarnego Tygodnia w szpitalach powiatowych od protestu dyrektorów placówek odcinają się jednak medycy. Przybywa znaków zapytania w sprawie zonda krypto. Kolejne wątpliwości pojawiły się wraz z opublikowanym właśnie oświadczeniem prezesa giełdy. Przemysław Kral zmienia w nim zasady współpracy w spółce. Zatrudnione tam osoby mogą od teraz łatwiej rozwiązać umowę o pracę, jednocześnie mają oddać firmowe laptopy i nie usuwać ani nie przenosić danych. Działania zonda krypto od miesięcy budzą niepokój. Klienci giełdy nie mają dostępu do swoich pieniędzy. Spadła też wartość aktywów w firmę. To materiał na komisję śledczą, tak twierdzi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Szczególnie o to, kto kogo finansował, czy były łapówki, jeżeli tak to kto je brał, dlaczego je brał, co za te łapówki było robione, czy korzystały z tego określone partie polityczne, jeżeli tak to w jakim wymiarze. No ale idea powołania komisji śledczej w sprawie zonda krypto nie budzi entuzjazmu w koalicji rządzącej. Rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda twierdzi, że sprawy badają już odpowiednie służby. I one mają odpowiednie narzędzia do tego, żeby sprawdzić powiązania właścicieli firmy Zonda Krypto z politykami, żeby przeanalizować wszystkie wpłaty, które płynęły ze strony Zonda Krypto. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto prowadzi katowicka prokuratura. Chodzi o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy, ale także o możliwy nielegalny lobbying na rzecz polityków. Ponownie badana jest także sprawa zaginięcia Sylwestra Suszka, właściciela firmy, która była bazą Zonda Krypto. Sprawa nie jest nowa, a nadużycia, które bada Unijna Prokuratura, były nam znane. Tak, wice szef resortu funduszu i polityki regionalnej mówił w jedynce o działaniach służb w sprawie programu Czyste Powietrze. Agenci CBA sprawdzają dokumenty dotyczące dotacji. Skorzystało z nich około 900 tysięcy Polaków i kilkaset firm, ale nie wszyscy na uczciwych zasadach. Zmiany wprowadzone w 2022 roku stały się podstawą do licznych wyłudzeń i to teraz właśnie jest badane. Czy sprawa zaszkodzi szefowej resortu klimatu, którą czeka głosowanie nad wotum nieufności? Według wiceministra funduszu duszy Jacka Karnowskiego nie powinna. Wypowiedź pani minister, która powiedziała bardzo dobrze, że CBA weszło, bardzo dobrze, że bada tę sprawę, pokazuje, że ma swoją silną pozycję. Zresztą te ponad 900 tysięcy umów mówi samo za siebie. Minister klimatu zapewnia, że po zmianach w programie Czyste Powietrze wprowadzonych w 2025 roku teraz jest on bezpieczny dla beneficjentów. Minuta ciszy przed szpitalami. To kolejny punkt Czarnego Tygodnia. Szpitale powiatowe w całym kraju protestują przeciwko pogarszającej się sytuacji finansowej systemu ochrony zdrowia. Ich pracownicy o 11.45 wyjdą przed placówki. Sytuacja szpitali powiatowych jest dziś najtrudniejsza od lat. Leczymy pacjentów, ponosimy wszystkie koszty, a wciąż nie mamy pewności kiedy i w jakim zakresie otrzymamy za to zapłatę. Mówiła Aleksandra Giczewska ze Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. W swoim proteście dyrektorzy placówek nie będą mogli jednak liczyć na wsparcie medyków. Ci zarzucają im manipulacje i wykorzystywanie. Powodem jest spór o wynagrodzenia. Lekarze obawiają się, że ich pensje zostaną obniżone.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 Doszło do błędu, Prowadzono są działania zmierzające do skorygowania zaistniałej sytuacji. Tak, Kancelaria Prezydenta reaguje na pomyłkę, do której doszło przy nadawaniu tytułów profesorskich. Wśród wyróżnionych przez Karola Nawrockiego znalazł się profesor Maciej Chaubiński, ceniony alergolog i specjalista w dziedzinach immunologii oraz chorób wewnętrznych. Okazuje się jednak, że profesor nie żyje. Zmarł w sierpniu ubiegłego roku. O sprawie poinformowało branżowe pismo Puls Medycyny, a tytuł profesora nie może zostać nadany pośmiertnie. Albo wykluczenie Rosji, albo pieniądze. Komisja Europejska nie ustępuje i stanowczo sprzeciwia się udziałowi Rosji w tegorocznym Biennale Sztuki w Wenecji. A szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas zagroziła wstrzymaniem finansowania wydarzenia. Chodzi o około 2 miliony euro.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 na świecie rozpocznie się 9 maja. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Tomasz Kowalczyk, czas na wiadomości sportowe. Piłkarze Realu Madryt wygrali u siebie z Alavés 2 do 1 i umocnili się na pozycji wicelidera hiszpańskiej ekstraklasy. Pierwszego gola dla gospodarzy strzelił Kilian Mbappé. Francuz tym samym ma już 24 trafienia i prowadzi w klasyfikacji strzelców. Wynik podwyższył Vinicius Junior. W doliczonym czasie gry bramkę honorową dla gości zdobył Toni Martinez. Królewscy tracą obecnie 6 punktów do prowadzącej Barcelony. Drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego rozegra jednak swój mecz dziś. Rywalem będzie na własnym stadionie Celta Vigo. Do końca sezonu ligowego pozostało ponadto sześć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 Tour de Polonia odbędzie się po raz 83. Tydzień wcześniej zaplanowano wyścig kobiet. To od 24 do 26 lipca. Rywalizacja na Lubelszczyźnie. I jeszcze jedna informacja. Czterokrotny mistrz olimpijski w skokach narciarskich Simon Amann poinformował, że zamierza kontynuować karierę sportową. Przekazał trener szwajcarskiej kadry Bine Norcić. Simon Amann w czerwcu skończy 45 lat, a najstarszym zawodnikiem z czołówki jest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 Pogoda. Pogodnie będzie w całym kraju, ale tylko do południa później na niebie pojawi się trochę więcej chmur. Miejscami może przelotnie padać deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni na Podkarpaciu przez 15-16 w centrum, aż po 18 na ziemi lubuskiej. Ale odczuwalna będzie niższa to przez umiarkowany i silny wiatr. Ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1006 hektopaskali.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 Polskie Radio Reklama Bo w media eksperta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 Radio. Program pierwszy, 14 minut po godzinie ósmej. Sygnały dnia. Środowe sygnały, bo to środa, 22 dzień kwietnia, 112 dzień roku. Do końca roku 253 dni. Słońce wzeszło już o 5.24, zajdzie o 19.46 dopiero. Dzień potrwa 14 godzin i 22 minuty i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 25 minut, a dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i minut 40 Imieniny obchodzą Agapit, Dominik, Gaja, Gajusz, Leon, Leona, Leonid, Leonida, Lucjusz, Łukasz, Soter, Strzeżymir, Teodor, Vanessa przez S i W i Wirginiusz. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niech, że się Państwu darzy. Zbliża się 15 po 8. Grzegorz Osiecki i nasz kolejny gość. Rozmowa dnia. A w sygnałach dnia, Maciej Konieczny, Partia Razem. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Yy, mamy Wczoraj mieliśmy wejście CBA do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Czy pana zdaniem to będzie afera czystego powietrza, czy raczej to będą nieprawidłowości, które wkrótce zostaną rozwikłane i opowiedziane? No bez wątpienia yy, afera czystego powietrza istnieje i to od wielu lat. Te, yy, teraz na wniosek Europejskiej Prokuratury CBA pojawiło się w ministerstwie w związku z rzeczami, które działy się jeszcze za poprzedniego rządu dotyczące rozszczelnienia systemu w ten sposób, że, że był on bardzo podatny na nadużycia. I stąd to śledztwo. Kolejną rzeczą jest to, że, że już za nowych rządów minister Kloska w sposób chaotyczny odpowiedziała na, ten, na, na, na tą aferę, na, na, na, na tą nieszczelność systemu, zawieszając w sposób bardzo nieczytelny na nieokreślony czas system, także ze szkodą dla, dla zwykłych obywateli. Z Więc... tego co pamiętam, to to zawieszenie to chyba było około dwóch, trzech miesięcy, bo ono e, zawiesiła w końcówce roku, potem zdaje się, że program ruszył od marca i przez ten czas jakby regionalne fundusze próbowały dojść do ładu z tym wszystkim. Tylko, że z, ludzie też nie zastały. wiedzieli, też były, byli w trakcie rozliczeń, więc oczywiście to nie było e, zrobione w sposób, mam wrażenie, e, i, i wiele osób, które były poszkodowane nie tylko przez te nadużycie, ale także przez to zawieszenie, mają poczucie, że nie było nad tym procesem e, kontroli, ale to nie zmienia faktu, że to dzisiejsza, ta dzisiejsza interwencja CBA ma związek z rzeczami, które działy się jeszcze za poprzednich rządów i, i z samym tym e, rozszczelnieniem systemu jeszcze za minister Moskwy, które spowodowało, że, e, że ludzie byli oszukiwani, a pieniądze nie były wydawane efektywnie. Tak więc bardzo dobrze, że, że, że, że to się dzieje i że, że te sprawy zostaną wyjaśnione. Natomiast bez wątpienia nie pomaga to, to, to samej minister Kosy, niezależnie od jej własnych win e, w kontekście nadchodzącego głosowania. To zaraz do tego dojdziemy. Ja chciałem jeszcze pana zapytać o to, jakie w takim razie pana zdaniem konsekwencje powinny być wyciągnięte no, z tych nieprawidłowości, których e, szuka tam w tej chwili ceba Podstawowe pytanie to na ile było to zaniedbanie, za które również powinni odnieść odpowiedzialno ponieść odpowiedzialność ówcześnie rządzący, a na ile jest coś więcej na rzeczy, bo faktycznie e, ten system przedpłat, e, ten brak limitów, jeżeli chodzi o, o, o wydatki, e, de facto otworzył szeroko drzwi przed, e, przed oszustwami i malwersacjami. I no pytanie, ówcześnie... czy było to działanie intencjonalne, minister Moskwy i jej ekipy, czy było to zaniedbanie? Jak pamiętam tłumaczenia z tego czasu, no, chodziło o to ówczesnemu kierownictwu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, żeby ten system szybko wdrożyć i żeby no, jak najwięcej ludzi mogło skorzystać. Pewnie też były kalkulacje wyborcze, no bo to było rozszczelnienie mniej więcej na rok przed wyborami parlamentarnymi Ja apogeum tych wniosków, no to rok 2023, w którym odbyły się wybory. To jest kłopot, kiedy mierzymy skuteczność czy projektów tego typu z skalą wydatkowania. Bo można wydawać pieniądze głupio, ale nie o to chodzi. Bo to mam wrażenie, że jeżeli taka kalkulacja polityczna wchodziła w grę, to chodziło: otwieramy szeroko, niech pójdzie jak najwięcej kasy, e, to ludzie będą zadowoleni i bez kontroli nad tym, jak one są wydawane i czy, czy faktycznie nie są wyłudzane. Bo wielu ludzi tak naprawdę albo nie dostało e, tak naprawdę tej termomodernizacji jakościowej, albo zostało w ogóle e, oszukanych na, na pieniądze, więc, e, więc to był oczywisty błąd. I teraz trzeba zbadać na ile ten błąd wynikał zaniedbań e, czy, czy, czy jakiejś błędnej oceny, a na ile były tam jakieś inne rzeczy grane, tak? I od tego jest chyba. No to pan wcześniej zasugerował, że mimo, że to jest jakby wina poprzedników, to e, cień czy obciążona tym będzie obecna pani minister, a jesteśmy tydzień przed głosowaniem wotum nieufności. Dlaczego ona miałaby ucierpieć na tej oferze. Bo myślę, że ludzie po prostu kojarzą e, czyste powietrze z ministerstwem. Jak mówiłem, ta kwestia zawieszenia programu także odbiła się na, e, na wielu procesach inwestycyjnych e, ze szkodą dla ludzi. E, komunikacyjnie mam poczucie, że ministerstwo klimatu także nie jest naj, najbardziej sprawnym. To się łączy z innymi jeszcze rzeczami, które budzą duże kontrowersje, jak chociażby wprowadzenie systemu kaucyjnego, który nie do końca póki co działa i frustruje ludzi. E, to jest kwestia e, także dyskusji europejskiej na temat reformy systemu ETS, więc tych rzeczy uzbierało się sporo yy, i, i też no, no, no ta ocena siłą rzeczy się sumuje minister Kloski. No to jak w tym momencie się zachowa partia Razem, która jest w opozycji? Partia Razem jest w opozycji, krytycznie ocenia działalność Ministerstwa Klimatu i zagłosuje za odwołaniem minister Kloski. No ale to podniesiecie, podzielacie te argumenty, które we wniosku złożyli posłowie Konfederacji, posłowie PiSu? Nie, to nie jest nasz wniosek, nam, no, ale też dostaliśmy ofertę dołączenia się do tego wniosku. I ze względu dokładnie na tą argumentację, e, która jest e, e, niezgodna z tym, co myślimy na temat chociażby polityk klimatycznych Unii Europejskiej, które chcielibyśmy głęboko zreformować, ale nie porzucając samego celu, e, nie zdecydowaliśmy się dołączyć do tego wniosku. Więc jedna rzecz to jest kwestia, jakbyśmy podzielali tę argumentację, to byśmy skorzystali z oferty dołączenia się do tego wniosku, ale to nie jest też tak, że, że zagłosujemy za ministrą, e, którą krytycznie oceniamy dlatego, że, że, że ktoś inny złożył wniosek. Zagłosujemy e, za odwołaniem, nie przyłączamy się do tego wniosku, bo uważamy chociażby, że system ETS e, powinien być zreformowany, obecnie jego charakter e, jest spekulacyjny, nie, nie realizuje także celów założonych, szkodzi inwestycjom w, energię, w zieloną energię. Więc e, z tą więc tutaj, e, jakkolwiek jesteśmy krytyczni, to nie podzielamy tej antyklimatycznej e, ofensywy prawicy. A to w którą stronę powinien pójść reforma ETS-u? E, my zakładamy, że przede wszystkim trzeba skończyć ze spekulacyjnym, rynkowym charakterem tego mechanizmu. Czyli co, wprowadzić opłaty? Jakieś, tak, podatki? tak, opłaty, bo to, to będzie dużo bardziej uczciwe i też będzie można wtedy w sposób racjonalny zarządzać tym mechanizmem, bo żeby nie było tak, że, e, że konkurencyjność polskiej gospodarki radykalnie spada chociażby w związku z cenami energii, a to wynika z pozycji, w której jesteśmy, której nie przeskoczymy z dnia na dzień. Więc potrzebujemy elastycznych politycznych narzędzi, które będą proinwestycyjne, a które nie będą takim mechanizmem rynkowym, który może pogrążyć polską gospodarkę, bo na to się nie godzimy. A w kontekście głosowania e, wobec Pauliny henning klaski to właśnie wyborcy zrozumieją, że będziecie głosowali razem z prawicą, gdzie wy mówicie o tym, że ETS powinien być zreformowany, ale powinien być. No, a z drugiej strony e, w Konfederacji są takie głosy, że powinien być zlikwidowany w ogóle. W PiSie takie głosy też się zdarzają, są coraz częstsze. Nasi wyborcy, myślę, już e, są przyzwyczajeni i rozumieją, że jesteśmy w opozycji. To nie znaczy, że zgadzamy się z PiS-em i Konfederacją. Naprawdę jest możliwa wobec tego liberalno-konserwatywnego rządu także lewicowa opozycja i to jesteśmy e, my. I, i, I tak naprawdę wizja, w której wobec rządów Donalda Tuska możliwa jest tylko opozycja prawicowa i skrajnie prawicowa, jest po prostu niebezpieczna, bo tak naprawdę skazuje nas wiecznie na, e, na to, że albo rządzi Donald Tusk, i, i tak naprawdę nie jest rozliczany ze strony tej demokratycznej prospołecznej, albo rządzi PiS, czy PiS z Brownem i Konfederacją. No, na, tako, na taką alternatywę się nie godzimy. No to mamy półtora roku do wyborów. To jaki jest wariant bacowy dla Razem? startujemy samodzielnie, formujemy klub w przyszłym Sejmie jeżeli zależy od naszych głosów większość, to mamy dużo lepszą pozycję negocjacyjną, żeby siąść do rozmów koalicyjnych i negocjować rzeczy, które są dla nas ważne, z pełnym zrozumieniem, że, że, że, że, że wszystkiego wynegocjować się nie da, ale na przykład jeżeli chodzi o kwestię ochrony zdrowia, to jest ile rzeczy można, ile, ile można zrobić, jeżeli będzie się miało odwagę i jeżeli mamy wejść do przyszłego rządu, to takie rzeczy będziemy stawiać. Pan mówi o klubie, ale jak się patrzy na przykład na średnią sondażową, no to, to dla Was to ona jest w okolicach 4%. No to nie, nie wróży sukcesu chyba wróży. Jak się starcie. patrzyło na średnią sondażową Adriana Zandberga na początku kampanii yy, i efekt końcowy, no to myślę, że jak przeprowadzimy podobną kampanię teraz yy, w skali wyborów parlamentarnych, to wróży. Jeżeli wejdziemy z takimi sondażami nawet, a liczymy na lepsze w, w kampanię wyborczą, to myślę, że spokojnie yy, wynik dwukrotnie wyższy jest jak najbardziej do nie ma. opłaca wam się powtórka z roku 2023, czyli y, alians y, z lewicą i po prostu jedna duża lewicowa lista? Myślę, że nikomu się nie opłaca to by było kompletnie niezrozumiałe. Mamy nową lewicę, która jest częścią tego rządu, która za dumę sobie e, poczytuje to, że jest najwierniejszym e, gierkiem, dru, dru, dru, druhem e, Donalda Tuska i my, którzy jesteśmy bardzo krytyczni wobec tego rządu, więc to by było kompletnie niezrozumiałe dla wyborców, a także no, my mamy jako razem pewien cel, który budujemy, ko, realizujemy konsekwentnie przez lata. To jest budowa samodzielnej e, siły politycznej, która nie wynika z podziałów, rozpadów, kombinacji w, w ramach tej samej cały czas klasy politycznej, a która została zbudowana oddolnie, żeby reprezentować interesy pracowników, żeby walczyć o nowoczesne, demokratyczne państwo, o inwestycje w nowe technologie, o wydatki na badania i rozwój, o działające usługi publiczne, ochronę zdrowia, która naprawdę jest na europejskim poziomie. I konsekwentnie realizujemy ten cel. To jest fenomenem na polskiej scenie politycznej. Ale co to znaczy konsekwentnie? To znaczy jak, jakim potencjałem dzisiaj Partia Razem dysponuje? Dużo większym niż kiedykolwiek wcześniej. My od kampanii prezydenckiej ponad dwukrotnie zwiększyła się e, liczba e, członków partii. E, jeżeli chodzi o nasze poparcie samodzielne, to w tym momencie, jak pan redaktor powiedział, to jest 4%, to jest oczywiście niezadowalające, ale to jest 4%, które świadomie decyduje się głosować na partię razem e, i jeżeli tych procent będzie 6, 7, 8, e, to myślę, że będziemy w stanie w sposób stabilny współtworzyć polską scenę polityczną z korzyścią dla, dla kraju, tak? I to jest nasz cel, a nie podpinanie się pod kogoś, nie jakieś kombinacje, żeby zdobyć trochę więcej mandatów, bo nigdy nam o to nie chodziło. To o te kombinacje zapytam w dalszej części programu i rozmowy z Maciejem Koniecznym, na którą zapraszam do serwisu YouTube. 25 minut po godzinie 8. to jest Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia. Polecamy oczywiście kolejną rozmowę w Ekspresie Jedynki. Krzysztof Szczucki z Pisu będzie naszym gościem. Zatem polecamy. Już za chwilę będą wyjątkowe życzenia. Nie spodziewają się Państwo. Pędzi czas Światła miasta już Wyściga mnie krzyczący świat ż i spokój wróć. Maciek z żeby nasz realizator, przypomniał mi a propos tego mm -hmm. jeziora, o które pana pytałem, a na którym pan nie był. Proszę zabrać narzeczoną później małżonkę nad jezioro Komo. Przepiękne, naprawdę miejsce. Ja wiem, że są oczywiście, jak pan odwiedzi wszystkie mazurskie, żeby proszę było... pana, dziewczynę z warmi nad jezioro zabrać? Hu, uh, uh, uh, no tak, rzeczywiście. No. A, a to, przepraszam bardzo, bo pan, znajdź dziesięć rzeczy, co najmniej, dziesięć co? Między na przykład Śniardwami a Komo. No to pewnie jakieś tam szanse na to, że są. się znajdzie. Są. Cen, cena za nocleg. Są, ale wie pan, takie Komo to nie jest jezioro babcia na przykład. Albo Limajna. Mm -hmm. a, widzę, no. że to są jeziora. W podszkoli z geografii, proszę, że przed tak. teściami przyszłymi zabłysnąć. Za proszę pana, mm -hmm. toście wysłuchają jedynki? No jest na taka szansa. No, nawet słyszałem, jakiś wuj tam słucha. Tak, tak, tak, tak wuj Marcin. Wuj Marcin, pozdrawiamy wuja Marcina, bo skoro, skoro słucha to teraz słyszy i się pewnie uśmiechnął, ale słucha nas także Tomasz Lipa-Lipnicki i za chwilę coś państwo usłyszą. Urodziny Jedynki Stulecie Polskiego Radia Minęło 100 lat, to jest kawał czasu i oby następne minęły równie dobrze. Życzę Ci jedynko najlepszego. Tomasz Lipa-Lipnicki. Dzięki wielkie Panie Tomaszu, ale głos Lipa zawsze miał taki bardzo taki radiowy. Proszę Pana, bo powiem, że Pan na gitarze gra. Zdarza się często. Dobrze. No to zagramy panu. Chociaż to jest du dużo powiedziane. No, gram na gitarze tak jak pan na basie. Fragment to będzie riff największego przeboju grupy Ilużyn, czyli tej na czele, której stoi albo stał Tomasz Lipa-Lipnicki. I ciekaw jestem, jakby pan rozwiązał dalej, bo mhm. riff zaczyna się tak. No to jest taki przesterek. Mhm. Jakby pan to rozwiązał? Co by tam dalej powinno być? No, no jeszcze spokojnie, jeszcze spokojnie. No ale dobrze, no, no słucham pana. No, ja bym dodał tutaj basik jakiś. Jaki basik. Proszę pana, pan posłuchaj, jak oni to rozwiązali. Mhm. I teraz czynel. By tam. Pan tam. Uh, uh, uh, uh. był basik. Był, był, był. Tak. Zna pan numer? Kojarzę. No, i bardzo dobrze. Takie rzeczy tylko w radiowej jedynce. 8:31. Skrót aktualności, Paweł Zieliński. Przybywa znaków zapytania w sprawie Zonda Krypto. Ostatnie oświadczenie prezesa giełdy wskazuje na możliwość wygaszania spółki. Marszałek Sejmu mówi o konieczności powołania komisji śledczej szczególnie o to, kto kogo finansował, czy były łapówki, jeżeli tak, to kto je brał. Koalicjanci podchodzą do tej idei sceptycznie i podkreślają, że są odpowiednie służby, które już działają. I one mają odpowiednie narzędzia do tego, żeby sprawdzić powiązania. Nieprawidłowości w programie Czyste Powietrze pod lupą śledczych. Sprawą zajmuje się Prokuratura Europejska, badają także CBA. CBA pojawiło się w Ministerstwie w związku z rzeczami, które działy się jeszcze za poprzedniego rządu, dotyczące rozszczelnienia systemu w ten sposób, że, że był on bardzo podatny na nadużycia. Tak, o w tej sprawie przed chwilą mówił w jedynce poseł partii Razem, Maciej Konieczny. Kolejna odsłona Czarnego Tygodnia w szpitalach powiatowych o 11.45 przed placówkami, minuta ciszy. Leczymy pacjentów, ponosimy wszystkie koszty, a wciąż nie mamy pewności kiedy i w jakim zakresie otrzymamy za to zapłatę. Od protestu dyrektorów placówek odcinają się jednak medycy, którzy zarzucają im manipulacje i wykorzystywanie. Prowadzone są działania zmierzające do skorygowania zaistniałej sytuacji. Tak, kancelaria prezydenta reaguje na pomyłkę, do której doszło przy nadawaniu tytułów profesorskich. Wśród wyróżnionych przez Karola Nawrockiego znalazł się profesor Maciej nie nieżyjący od sierpnia ubiegłego roku. Oddaj krew, odbierz drzewko to hasło akcji organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi przez leśników i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Każdy, kto odda dziś tam krew, otrzyma sadzonkę rodzimego drzewa.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 Pogoda. Poranne przymrozki na pewno zmartwiły wielu sadowników, wielu ogrodników i rolników, bo miejscami temperatura spadła nawet do 6 stopni przy gruncie poniżej e, zera, więc e, myślę, że teraz pewnie nastąpi taki krótki rekonesans tego, jak to wszystko wygląda. E, dobra wiadomość jest taka, że... ...że najbliższej nocy przymrozków już nie będzie... ...od 3 do 6 stopni powyżej zera... ...i w ciągu dnia temperatura podskoczy... ...miejscami nawet bardzo... ...bo z tego co widzę to tutaj nawet... ...18 stopni na ziemi lubuskiej pokażą termometry... ...15-16 w centrum... ...13 stopni na Podkarpaciu... ...teraz mnóstwo słońca w całym kraju... ...będzie pogodnie przez pierwszą połowę dnia... ...później tak po południu... ...pojawi się więcej chmur na niebie... ...miejscami niewykluczone przelotne opady deszczu... ...wiatr też będzie chwilami dawał się we znaki... ...chwilami dość silny. Ciśnienie waha się, teraz na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali i spoglądam, Szanowni Państwo, na prognozę no, na kolejne dni i wynika, że najcieplej, znaczy najcieplej, no. Pod koniec kwietnia tak będzie od 8 do 15, natomiast nieco cieplej zrobi się w czasie majówki. W przyszłym tygodniu wówczas możemy liczyć na jakieś 18-19 stopni. Kolejne dni już po długim weekendzie będą dość ciepłe, z temperaturą przekraczającą nawet stopni 20. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Reklama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 Jedynka. To jest radio. Autopromocja. To jest radio, twoje radio, które ma już 100 lat. Szanowni państwo, w Radiowej Jedynce po godzinie 6 w sygnałach mówiliśmy o, o frytkach. To jest taka przekąska, którą przecież zna się od dziecka i jak się jest dorosłym, to się ją nadal uwielbia. Nie znam nikogo, kto by nie przepadał za frytkami. Sięgamy po nie do dzisiaj. Ponoć najlepsze są w Belgii, bo są... Proste, tanie, w wykonaniu bardzo smaczne. Początkowo te frytki były jedzeniem belgijskich rybaków, którzy smażyli i kroili ziemniaki, bo jak rzeka zamarzała zimą, no to brakowało ryb. Musieli sobie jakoś radzić. A państwo? Jak jadę do domu, gdy czekam na pociąg, no to wtedy mam największą ochotę, żeby zapełnić swój głód. No zdecydowanie frytki z ziemniaków są najlepsze, ale drugą opcją, alternatywą są frytki z batatów, które też są dobre. Garnuszek, czyli taki garnek specjalnie smalec, specjalne sitko z uszami, że można było bez problemu je wkładać i wyjmować i potem tak się te uszy podkinało. opierało ten garnek, te, te frytki ściekały. No i co, no sól obowiązkowo, ketchup i mleko. A z czym ja jadam frytki? No może się panu śmieje, ale lubię z zimnym mlekiem. Z czym z mlekiem? Frytki z mlekiem? Tego chyba jeszcze nie grali. No bliżej jest mi do propozycji pana Darka. Odnośnie frytek to proponuję spróbować fryteczki i do tego gzika. Poznańskiego gzika, czy każdy może sobie zrobić sam. Ewentualnie twarożek ze szczypiorkiem tylko bardzo dobrze to smakuje. Polecam. Wszystkiego dobrego. No z, gzik z gzikiem tak, jak najbardziej. Z gzikiem tak, ale z mlekiem nie no, panowie, jak? No to bym się spierał. No i będzie spór. W porannym treningu Szarych Komórek będzie spór. O co? O frytki. A dlaczego wyjadasz mi frytki? Nie możesz sobie kupić? Nie jestem głodny. Jak nie jesteś głodny, to zostaw te frytki. A jak jesteś, to se kup. Widzisz, co to żarcie robi ci z mózgu? Poza tą bułką i frytkami świat dla ciebie nie istnieje. To tylko kawałeczek ziemniaka, a ty zachowuj się. Spokojnie, spokojnie, spokojnie panowie, spokojnie, spokojnie. E, pytanie do państwa, gdzie ten spór miał miejsce? Bo można się rypnąć, bo obsada była podobna w pierwszej i w drugiej. To nie części, nie, nie, bo to były osobne produkcje. Ale stał za tym ten sam człowiek. Zatem gdzie ten spór, spór o frytki miał Miejsce 22 139 22 02, a już za chwilę polityka w skrócie Jacka Czarneckiego. Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 18 minut, godzina dziewiąta. W sygnałach spór o frytki, dokładnie w poradnym treningu szerych komórek, jeszcze w tej godzinie rozwiązanie. Ale w sygnałach mówiliśmy dziś także o tym, jak wyglądają nasze wydatki na zwierzaki. Jeżeli chodzi o pieski z własnego doświadczenia, powiem, bardzo częstym przypadkiem jest, no niestety, naciąganie tych klinik weterynaryjnych, pięknych, ze świecidełkami, gdzie tam jesteśmy przyjęci niczym lordowie, i zawsze jakieś badanko, a my nie szczędzimy grosza na pupile. I rachuneczki też są piękne, zawsze na jakieś kilka stówek. Ja akurat miałem to szczęście, że trafiłem do dobrego weterynarza, który leczy zwierzęta, a nie tylko powierzchownie dba i sięga do portfela właścicieli. Dziękujemy za ten głos, Jacek Czernecki w naszym studiu. Dzień dobry. No, to jest, taka jest prawda, że... Ten, ta miłość w oczach, ta wdzięczność w oczach jest bezcenna i człowiek nie patrzy, po prostu za portfel się nie łapie, no, ja po jak prostu patrzeć, płaci. jak no. pies jest chory i trzeba go zaprowadzić do weterynarza, czy, do, czy kupić mu leki? Czasem na rękach nawet. Czasem na rękach. Mhm. Ale mnie co mnie wkurza w tych wszystkich gabinetach, to o czym mówił nasz słuchacz, to to, że te gabinety weterynaryjne mają na te same usługi po prostu kosmicznie różne, różne ceny i nawet leki. Ten sam lek kosztuje, potrafi kosztować 100 zł taniej w jednej, w jednej przychodni weterynaryjnej niż w niż drugiej. I to jest dla mnie straszne, bo co ma, ja jestem w Warszawie, więc ja mam wybór, mogę sobie znaleźć tanią. A co mają zrobić ludzie, którzy mają zwierzaki i są gdzieś, gdzie jest jedna przychodnia weterynaryjna? To jest A, problem. To jest ciekawa rzecz, o której mówisz. Czy leki można kupić tylko w przychodniach weterynaryjnych, czy na przykład leki dla zwierzaków można kupić w w aptece. No, mój... A jeśli jest lek dla ludzi y, i dla zwierzaka? Jeśli jest hmm. lek dla ludzi i dla zwierzaka, to hmm. rzeczywiście y, tak, jest taki jeden lek, na który ja biorę receptę dla hmm. siebie i kupuję dla psa. Ale jest taki drugi lek, bardzo drogi, który kupuję dla psa tylko i wyłącznie u weterynarza, bo to jest lek dla zwierząt. Do tego tematu będziemy wracać, a teraz wracamy na tory właściwe, czyli jak to w środę o tej porze. Polityka, w skrócie Jacka Czarneckiego. Redaktor Czarnecki przyjrzał się sondażom dla największych partii politycznych, ale zaczniemy od zawieszenia broni w PiSie, bo o tym mówiliśmy w poniedziałek. Podobno, kto się lubi, ten się czubi. czubi. A ja uważam, znaczy ja mówię zawsze, kto się czubi, ten się lubi, ale rzeczywiście Adam Bielan yy, tak skomentował yy, siedmiogodzinne spotkanie Morawieckiego z Kaczyńskim, czyli kto się lubi, ten się czubi. Yy, to spotkanie chyba on zorganizował jako rozjemca, a spotkanie ma wyglądać na pojednawcze, a przynajmniej na razie na pojednawcze, yy, bo po tym jak w piątek prezes groził wyrzuceniem spisu lub niewpisaniem na listy wyborcze yy, tych polityków, którzy zapisali się do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, yy, teraz łagodny jak baranek albo jak ojciec Jarosław Kaczyński wyszedł na konferencję prasową z Mateuszem Morawieckim i ogłosił, że pisma dwa płuca. Jedno walczące o elektorat uciekający do Konfederacji, drugie walczące o centrum. Stowarzyszenie, które założył Mateusz Morawiecki będzie działać w ramach PiS-u, ale ma nie być poszerzane, ma nie organizować struktur lokalnych, czyli ma nie organizować się tak jak partia polityczna, bo tego najbardziej obawiał się prezes i nazywał to działaniem pasożytniczym. To stowarzyszenie ma docierać do e, tych ludzi, którzy niekoniecznie śledzą politykę 24 godziny na dobę, mówi Mateusz Marawiecki, ale niech nikt nie myśli, że Marawiecki wygrał jeszcze nie, bo wygrana dla polityka to wynik wyborczy. Dla Morawieckiego wygraną będzie po pierwsze to ilu jego ludzi, czyli harcerzy w 2027 roku znajdzie się na listach wyborczych, a po drugie ilu z nich wejdzie do Sejmu i Senatu. To co dzieje się dziś to gra polityczna, takie siłowanie się na rękę, ale Morawiecki pod szyldem PiSu będzie dalej jeździł, spotykał się z wyborcami i to jest jego niewątpliwy sukces. No, pojawił się jeden, z, chyba pierwszy sondaż, w którym pytano o rozwój plus i tam pytano 5% tak, dokładnie tak. Jest taki sondaż, opublikowała go WPPL i te 5% dla Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego to przeliczono od razu w tym sondażu na 14 mandatów w Sejmie. Nie jest to dużo, ale PiS może liczyć na zaledwie 115 mandatów, więc to będzie razem około 130. Dziś PiS cały ma 180, 188 posłów. Złe wieści ten sondaż niesie dla Policji Obywatelskiej, bo razem z lewicą dzisiejsza koalicja rządowa może uzyskać zaledwie 227 mandatów, czyli zabrakłoby zaledwie czterech posłów do większości. I tu cała na biało wchodzi Konfederacja Mencena, a cała na brunatno Konfederacja Brauna, bo te partie według tego sondażu mogą rozdawać karty w przyszłym Sejmie po 27 roku. Dodajmy, że PSL i to co zostało z partii Szymona Hołowni, nie osiągają progu wyborczego, nie wchodzą do Sejmu, no ale to tylko sondaż, a do wyborów jeszcze wiele się może zmienić. Profesor Antoni Dudek w wywiadzie radiowym stwierdził, że tak czy inaczej Morawieckiego i PiS czeka rozwód, ale co na to maślarze, czyli przeciwnicy Morawieckiego i harcerzy? No tam oni chyba nie uwierzyli w to pojednanie. Wczoraj od razu po tej konferencji prasowej, przewczoraj od razu po konferencji prasowej zaczęli się nieźle nawalać na Twitterze. Tobiasz Bocheński, jeden z liderów tej frakcji napisał, bardzo dobry dzień dla obozu patriotycznego, działalność Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, z Zostaje zawieszona. A Michał Dworczyk, prawdziwy harcerz. Odpisał mu działalność stowarzyszenia nie tylko nie zostaje zawieszona, ale jak tylko zostanie ono zarejestrowane, rzucamy się w wir działań takich wpisów i tych walk twitterowych było dużo, dużo więcej. Wydarzenia nabierają więc rozpędu. Jedynka. Polskie Radio. A pan Frytki z czym? A wie pan, że ja Frytki z niczym? Jak to z niczym? Z niczym. Nawet bez soli? Yy, no, nieraz z no. solą, tak? Mm. Ale po, po pierwsze rzadko jem frytki, mm. yy, bo jak pan widzi, jestem trochę duży yy, no, i no, trzeba ok. uważać. Yy, ale jak, jak jem, to, to bez niczego, naprawdę. Bez niczego? Znaczy, bez keczapu. Bez, bez, bez Frydricha? Nie. I bez majonezu. Patrzcie go, to idzie ulicą Niewiedzialną sumę z kogo Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia i poranny trening szarych komórek. Pytaliśmy państwa o ten najsłynniejszy w polskim kinie spór o frytki. Dlaczego wyjadasz mi frytki? Nie możesz sobie kupić? Nie jestem głodny. Jak nie jesteś głodny, to zostaw te frytki. A jak jesteś, to se kup. Widzisz, to do żarcie robić z mózgu? Poza tą bułką i frytkami świat dla ciebie nie istnieje. To tylko kawałeczek ziemniaka, a ty zachowaj się. No, Wiedzieliście, że chłopaki nie płaczą. Chłopaki nie płaczą. Z 2000 roku. To była oczywiście scena z y, filmu Chłopaki nie płaczą. Ten tak był nagrywany w dole Szybkiej Obsługi, a pochodzi to z filmu Chłopaki nie płaczą. W rzeczy samej rok 2000, 26 lat temu, Zbrojewicz Pazura w, w tej. Wiesz, że scenie. mi się wydaje, że to było wczoraj. No. Takie mam uczucie, tak, że to. to nie, to jest taki świeży film. Stare to są tam misie <śmiech> albo jakiś sami swoi. O, to, o to jest dopiero prehistoria. Nie, Kochaj albo Rzucia, a to chłopaki mm. nie płaczą. nie to świeżynka, to jest wczoraj. Tak. A to Który już... mówisz? 2000? Tak, to już ma ponad ćwierć wieku. Roman Jarek, dzień dobry. A młode wilki, mm. nasze wszystkich szefów mm. ze Szczecina, wiadomo. Tak, ale to już inny film. Tego ale samego, też tamte czasy, tego ta samego reżysera. Sam reżyser, tak jest. Proszę pana, inne czasy to będziemy wspominać jutro, bo jutro się o 7.40. Roman Jarek, Szanowni Państwo, w, pojawi w sygnałach. Ale premiera jest o 6.30, tak samo jak z scenariuszem. Tak. Ta sama godzina jest ustawiona. Algorytmy nam tak podpowiadają. A dzisiaj będzie, uwaga, trudne słowo, sport. Kra-sty-nacja. Powiem Aha. Ci szczerze, gdyby nie ta audycja. To, że na później nie, sobie odkładam. Nie, nie tego słowa w ogóle. Tak? No, dzisiaj jest poradnik Aha. językowy, to przy okazji je zapytam, ale będzie o tym odkładają na później. To nie chodzi o wyciskanie, że na później. A. Wszystko na później. A, to wszystko. Ale no ty... Co możesz zrobić dziś, zrób jutro. To nie wypada przekładać. Polskie Radio. Jedynka. Daniel Wydrych. Do usłyszenia. Od paru lat słucham bzdur. Do ucha mi leci znów Nie wypada tak odsłaniać Myśli, no i ciała Cała księga zasad Kto to poukładał ze sobą się dobrze czuć Stworzy Na piękny wzór Po północy tak ubrana Wracać nie wypada Mówić głośno, że znowu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 Element diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nie uzależnia. Valerian Sen, zdrowa dawka snu. Wyciąg z wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. YoSera. We care, you grow.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 Radio kierowców. Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Zapraszam. Ponad trzy godziny temu na trasie ekspresowej S61 w województwie podlaskim pomiędzy węzłami Raczki a Suwałki Południe doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych. Dwie osoby zostały w tym zdarzeniu ranne. Trasa w kierunku granicy państwa nadal jest zablokowana, a ruch nadal kierowany jest na objazdy na trasę wojewódzką nr 655 przez Raczki, a także miejscowość Bakaniuk. Na trasie ekspresowej S19 pomiędzy węzłami Łowisko a Sokołów Małopolski Północ doszło do awarii ciężarówki. Na kilometrze 447 trasa jest zwężona w kierunku Rzeszowa. A teraz wieści od państwa. Słuchamy. Autostrada A1, 310 km kierunek na Katowice. Mamy zablokowany pas szybki, to znaczy lewy. Doszło tam do wywrócenia się pojazdu na bok. Całkowita blokada tam jest, a w drugim kierunku prawdopodobnie utrudnienia są spowodowane przez to, że służby tam stoją. Także uważamy w tym miejscu. Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A4 w województwie małopolskim na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków Południe, a Kraków Bielany, zwłaszcza w kierunku Balic. Podobnie jest na śląskim odcinku autostrady A4 w pobliżu Mysłowic, a także Katowic i Chorzowa. I jeszcze ekspresowa ósemka w Warszawie, a zatem północna obwodnica Tutaj cały czas utrzymuje się poważny, wielokilometrowy korek, zwłaszcza na jestnie w kierunku zachodnim, czyli w kierunku po. Poznania i Wrocławia.